gdy słyszysz słowa kochaj Boga całym swoim sercem całą swoją duszą całą swoją mocą i całym swoim umysłem czy masz wrażenie czy masz takie dziwne odczucie że owszem mogę tak kochać swoje dziecko gdy jesteś kobietą myślisz mogę tak bardzo pokochać odpowiedniego mężczyznę a gdy jesteś mężczyzną powiesz Mogę tak pokochać odpowiednią kobietę, ale tak kochać Boga? Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. Tak kochać Boga? Obce uczucie, dziwne uczucie, czy nie? Korzystajmy jeszcze raz z tej niezwykłej przypowieści Jezusa o Synu Marnotrawnym, gdzie tak bardzo wyraźnie pokazana jest miłość. Nie tylko miłość ojca i syna, ale miłość Boga i człowieka. Dla przypomnienia przeczytajmy kilka wierszy z tej przypowieści. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się starszy syn i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Koniec cytatu. W rodzinie syna marnotrawnego powstała nowa sytuacja, przeciwna tamtej sytuacji, która była na początku, zanim syn marnotrawny odszedł. Ten dobry syn, porównując siebie do złego brata, nie widział powodu, aby być wdzięczny ojcu. Zły syn po wyznaniu swojej winy stał się wdzięcznym, kochającym synem, a dobry syn okazał się niewdzięcznym synem. Czy mam powód, aby być wdzięczny Panu Bogu? Jest niemożliwe, aby kochać Pana Boga, nie będąc Mu bardzo wdzięcznym za to, co uczynił w Chrystusie i przez Chrystusa na krzyżu. Ilość miłości, jaką mogli okazać obydwa synowie swojemu ojcu, była mierzona ilością wdzięczności, jaką mieli oni wobec ojca. Ilość miłości, jaką możemy kochać Boga, jest mierzona ilością wdzięczności, jaką mamy wobec Pana Boga i Jezusa Chrystusa. Jezus mówi o kobiecie, która uprawiała prostytucję. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo pokochała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało kocha. Syn marnotrawny po wejrzeniu w siebie miał dużo powodów, aby być wdzięczny Ojcu. W ten sposób Syn marnotrawny miał dużo powodów teraz, będąc wdzięczny Ojcu, aby pokochać i kochać Ojca. Ten dobry Syn nie miał powodów, aby być wdzięczny swojemu Ojcu. Ponieważ ilość miłości, jaką możemy kochać Ojca, jest mierzona ilością wdzięczności, jaką mamy wobec Ojca, można zakładać, że dobry syn nie kochał ojca. Tak zwani dobrzy ludzie nie mają powodów, aby być wdzięczni Panu Bogu. Oni swoją dobrocią zasłużyli sobie na niebo. I Pan Bóg teraz ma obowiązek, aby ich zabrać do siebie i dać im wszystko co najlepsze. Ponieważ ilość miłości, jaką możemy kochać Boga, jest mierzona ilością wdzięczności, jaką mamy wobec Pana Boga. Ludzie, którzy zobaczą powód, dlaczego powinni kochać Pana Boga, są na dobrej drodze, aby pokochać i kochać Pana Boga, aby kochać Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł kochał Jezusa. Miał on powody, aby kochać Jezusa. Według tego, co sam pisze, czytamy W końcu już po wszystkich ukazał się Jezus także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i nie godzin zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. I dzisiaj... Wszyscy jesteście zaproszeni, drodzy, do słuchania i do udziału w audycji Wiara Wolność, a w szczególności każdy z was i każdy z nas, ten kto zna powód i kto ma powód, aby kochać Pana Boga. Zapraszamy! Również Ania i Józef Lupa. A co możemy oczekiwać w dzisiejszej audycji? Chrystus jako krzew winny według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie.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 Nie ja wiem, że jesteś. Ja na rozdział 15, wersety od 6 do 12. Kto nie trwa w społeczności ze mną, zostanie odrzucony jak gałązka i uschnie. Potem zbiorą je i wrzucą do ognia, gdzie spłoną. Jeśli będziecie trwać ze mną w społeczności, wierni moim słowom, to spełni się wam wszystko, o co poprosicie. Chwała mojego Ojca okaże się tym, że wydacie obfity owoc, stając się moimi uczniami. Jak Ojciec mnie ukochał, tak i ja ukochałem was. Wytrwajcie w mojej miłości. Gdy będziecie przestrzegać moich przykazań, wtedy wytrwacie w miłości do mnie, tak jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w miłości do Niego. To wam powiedziałem, aby radość moja była waszą radością i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie. Tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem. Dziś jeszcze raz wrócimy do słów Jezusa. To jest moje przykazanie. Tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem. Lub jak mówi inne, trochę starsze tłumaczenie. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie, czyli jedni drugich miłowali, jak ja was umiłowałem. Usłyszeliśmy od apostoła Pawła, że nauczyliśmy się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. Ale wiemy, że jedną rzeczą jest nauczenie się jakiejś lekcji, a zupełnie inną jest wprowadzenie tego, czego się nauczyłem w życie. Im więcej rozmyślamy, medytujemy nad miłością Boga, który posłał do nas swojego Syna, im więcej myślimy o miłości Chrystusa, która kazała Mu za nas umrzeć, tym bardziej Duch Święty wypełni nasze serca Bożą miłością. To dlatego Chrystus dał Kościołowi nakaz obchodzenia wieczerzy pańskiej. Miłość, o której mówi Chrystus, jest kodem genetycznym, który potwierdza to, że jesteśmy dziećmi Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Bóg jest miłością. Gdy mamy w sobie Bożą naturę, będziemy chcieli kochać. Miłość do drugiego człowieka jest naturalną reakcją kogoś, kto doznał nowego narodzenia. Apostoł Piotr mówi nam Umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, bo jesteście odrodzeni. Nasza stara natura nie jest skora do kochania, przynajmniej nie jest skora do kochania tego, co dobre. Apostoł Paweł tak opisuje naszą starą naturę. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni. Niesforni, błądzący, poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas. Co sprawiło tę zmianę? Dobroć i miłość Boga. Apostoł Piotr mówi, że nasza miłość ma być nieobłudna. To nie może być jakieś religijne ściemnianie. Taka ściemniana, udawana miłość, jakieś takie emocjonalne, sentymentalne, udawane miłowanie jest płytkie, byle jakie, nietrwałe. Prawdziwa miłość pochodzi z serca, z głębi naszej istoty. To nie jest coś, co możemy włączyć lub wyłączyć jak radio. Tak więc prawdziwa miłość jest szczera, pochodzi z głębi naszej istoty i jest naturalnym wyrazem nowej natury, którą dał nam Bóg. Bóg nakazuje nam, byśmy kochali. Gdy powierzamy swoje życie Chrystusowi, Bóg daje nam swoją naturę. Czyni to przez Ducha Świętego i wtedy możemy być posłuszni Jego przykazaniu tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem. Dzięki temu posłuszeństwu manifestujemy miłość Boga egoistycznemu i samolubnemu światu. Ludzie widzą to i pojawia się w nich pragnienie, by również móc tak kochać. Dzięki zetknięciu z taką miłością mają szansę doznania przemiany w swoim własnym życiu. Boga nikt nigdy nie widział, tak pisał apostoł Jan. Ale jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. W jaki sposób możemy sprawić, by niewidzialny Bóg zaczął być widzialny dla świata? Jest tylko jedna odpowiedź poprzez miłowanie jedni drugich i poprzez dzielenie tej miłości z tymi, którzy nigdy nie zaufali Chrystusowi w czasach pierwszego kościoła Rzymianie i Grecy mogli patrzeć na chrześcijan i powiedzieć patrzcie jak oni się miłują czy moje życie, czy mój kościół czy moja wspólnota niesie żyjącym obok ludziom to samo przesłanie ludzie widząc reakcję Jezusa gdy stał przed grobem Łazarza mówili patrzcie jak go miłował to było widać miłość zawsze widać Ktoś powiedział, że miłość jest naszym codziennym egzaminem. Pamiętaj o tym, że miłość nie czeka na nadzwyczajne okazje. Ona wykorzystuje mało znaczące. Nie musimy szukać ludzi z latarnią w ręku, ale mamy ich szukać, idąc za głosem serca. Ludzkie serce można otworzyć tylko przez miłość. Czym jest taka miłość? Miłość jest uznaniem za swoje – pragnień, tęsknot i smutków drugiego człowieka. Miłość jest uznaniem za swoje – to akt woli. Ta miłość oznacza, że traktuję innych tak, jak traktuje mnie Jezus. Dlatego Jezus może nam nakazać – jedni drugich miłujcie – Dzięki takiej miłości, dzięki miłowaniu jedni drugich, poprzez dzielenie tej miłości z tymi, którzy nigdy nie zaufali Chrystusowi, sprawiamy, że niewidzialny Bóg zaczyna być widzialny dla świata. Dlatego kochaj! Jak tylko dzieci śmieją się Żyj tak Jakby tu było niebo Na ziemi jest O niebo lepiej I każdy cud zwykły jest Codziennie zdarza się Na ziemi jest nigdy nie przestanę, że w jest dobrze, że jesteś nie jest tak, że niepotrzebnie tutaj jest To nieważne jaki dobrze wiem, nie nieprzypadkowo dziś to słyszysz, dobrze wiem, nigdy nie było tu takiego jak ty, Dzień jest, o niebo le Na ziemi jest, o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Nie. Będą chwile zwątpień jak cień. Niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest i codziennie zdarza się na ziemi.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 Zapraszam wszystkich do udziału w radiowym studium biblijnym Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź Pięć osób, które przez telefon podadzą prawidłową odpowiedź Według tego co naucza Pismo Święte Otrzymają jedną z nagród Przypomnę, że nagrodami są Polsko-angielski Nowy Testament Który również pomaga w nauce języka angielskiego Ponieważ na każdej stronie Tekst jest zapisany w dwóch językach Jedna kolumna po angielsku A druga kolumna po polsku Podwójna korzyść, drodzy. Poznając wolę Bożą dla siebie, doskonalisz się w języku angielskim. Drugą nagrodą jest książka na temat niezwykłości Pisma Świętego pod tytułem Zdumiewające odkrycie. Trzecią nagrodą jest kalendarz czytania Pisma Świętego na cały rok. Gdy korzystasz z tego przewodnika, czytasz własne Pismo Święte, co tydzień inny temat. Przewodnik ten nie zawiera żadnych dodatków ani komentarzy przy czytaniu. Czytając Pismo Święte według kalendarza Pisma Świętego poznajesz w każdy dzień coś nowego i doświadczasz Bożego Słowa i Bożego prowadzenia na każdy dzień. Następna nagroda to jeden egzemplarz miesięcznika Słowo Prawdy. I jeszcze jedna nagroda to biografie ludzi, kobiet i mężczyzn znanych w Ameryce, ludzi, którym popularność, sława i pieniądze nie dały szczęścia, aż jednego dnia spotkali żywego Chrystusa. Książka ta jest w języku angielskim. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, wiersze 29 i 30. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Pytanie: Co to jest jarzmo? W jakim celu mamy wziąć jarzmo Chrystusa na siebie? Odpowiedzi szukamy w liście apostoła Pawła do Filipian, rozdział 4, wiersz 13. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, wiersze 29 i 30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 w liście apostoła Pawła do Filipian rozdział 4 wiersz 13 każdy kto znajdzie odpowiedź taką jaką podaje Pismo Święte może telefonować już teraz na numer 503 0068 503 0068 lub 931 1401 931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 Droga tajemniczenia. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Do mojego domu przyszła koleżanka moja i powiedziała, że w świnościu pojawił się taki chłopak, który właśnie twierdzi, że jest, ma kontakty z kosmitami bezpośrednie. Miałam ją, ona chodź, chodź, tamtego, bo ja chcę tego chłopaka poznać. No ale dobra, weszłam tam i ten chłopak wziął swoje tak atrybuty, wiesz, medium, czyli suszarkę do włosów kołdrę, żeby się ciepło ubrać, odziać, żeby zatrzymać ciepło, żeby mu było ciepło, bo strasznie po prostu zimno mu się bardzo robiło, kiedy, wiesz, tam te swoje kontakty nawiązywał. Wziął tą tabliczkę z alfabetem, postawił świeczkę i spokojnie zaczął wzywać tych swoich tam z kosmosu. Słuchaj, nie było, trzeba długo czekać, kiedy ci przyjaciele przyszli. Były to rzeczy nienormalne i niemożliwe do zrobienia ludzką ręką. Rozlegało się dziwne pukanie gdzieś po prostu w ścianie, ale nikt nie pukał z nas, wszyscy siedzieliśmy grzecznie i to pukanie było bardzo sensowne, takie, że on leciał wedle tego pukania czy tam pięć razy, czy dziesięć, czy trzy po tym alfabecie i po prostu powstawały z tego, wiesz, całe zdania, sensowne, odpowiedzi na pytania, Pytanie można było zadać sobie w myślach. No ja z Dorotą to się znam już dosyć dawno, bo my jeszcze razem pracowałyśmy. W, w, w Instytucie Meteorologii, nie? Później przez dłuższy czas nie widziałyśmy się, aż pewnego dnia ona przypadkiem po prostu zaszła do sklepu. Idę ulicą, patrzę, sklep ezoteryczny, patrzę, moja koleżanka w tym sklepie, wiesz, szoku doznam, bo nigdy w życiu jej nie posądzałam, że ona w ogóle może mieć cokolwiek wspólnego z jakimiś rzeczami, no po prostu ponadnaturalnymi. No, bo rozmawiałyśmy ze sobą, okazało się, że ona, jej zainteresowania są też dosyć zbieżne z moimi. Przez nią po prostu zainteresowałam się y, ufologią. Do tego stopnia, że ja przez y, dwa miesiące po prostu nic innego nie robiłam, tylko czytałam y, książki na temat UFO i spotykałam się z ludźmi, którzy mieli kontakt y, z istotami duchowymi. I ja sama y, złapałam ten kontakt poprzez wahadełko. Któregoś razu ta koleżanka powiedziała mi, że ona bierze wahadełko i nawiązuje kontakty, nie? Że tam sobie zrobiła taką tarczę z alfabetem i sobie tam tym wahadełkiem nad tą tarczą tam waha i że zaczyna się to układać w zdania. Konkretne, logiczne, zwarte i w ogóle zdania. Już nie chciałam tych lamów, całego buddyzmu, który gdzieś w ogóle się jakoś nie sprawdza. Chciałam już tylko tego, co teraz mi się pojawiło, tych kontaktów, tego wszystkiego. Nie wiedziałam, jak sprawić, żebym mogła mieć to wejrzenie za tą kurtynę, ten świat duchowy. To po prostu wzięłam to wahadełko, wiesz, Korszenka mi przyniosła. I on wie, dobra, kitam z wahadełkiem. Wydawało mi się prymitywne narzędzie po kontaktów z tymi kosmitami. Ale wzięłam to wahadełko, położyłam nad tarczą nachyliłam się i tak, wiesz, ona jeszcze do mnie mówi, wiesz, musisz najpierw sprawdzić tam, w którą stronę będzie, wiesz, tam jakieś takie, wiesz, wstępy, nie, że wiesz, ono będzie się poddawało tobie, wziąłam to wahadełka, to wahadeł cyk, cyk, cyk, cyk, już zaczęło po prostu ustawiać, wiesz, zdania dyktować, wiesz, konkretnie, jakbym zawsze je miała w ręku, nie, od rana do wieczora, tylko z tym wahadełkiem, nad tą tarczą i pozyskiwałam informacje na temat, wiesz, wszystkiego, co mnie interesowało. To był taki czas, że ona była po prostu jak, ja bym to nazwała, jak taki zombie po prostu. Ona chodziła jak, jak taki po prostu, taka jak taka, no gdzieś zamknięta w sobie, ale ja w tym momencie nie widziałem tego po prostu. Byłem też po, tą czapą po prostu, nie? Bałagan w domu, jedyne co, wiesz, miałam gdzieś jeszcze taką świadomość, że wiesz, muszę o dzieci dbać, żeby były czyste, ubrane, jedzone nie? Ale wiesz, pozbywałam się ich, żeby mi nie przeszkadzały, bo jak takie, wiesz łosy brzęczące, i idźcie, nie, odsuwałam ich od siebie. Siedziałam tam w kuchni i tam z tym wahadełkiem i później już było tak, że ja po prostu tylko trzymałam wahadełko złożone w ręku i wszystko szło do mojego umysłu, nie? Wszystkie informacje, ja po prostu zadawałam pytanie, czy mam wahadełko i to już do głowy szło. A później było tak, że już nie potrzebowałam wahadełka i po prostu już, już to w umyśle było. I we mnie, ja, tam była taka bójna już historyjka moja, już tam miałam fikcyjny świat, w którym to świeci, już miałam konkretną rolę, Byłam konkretną osobą, z konkretną przeszłością, yy, z konkretną przyszłością i w konkretnym jakby momencie. Był cały orszak, ja tam byłam królową wszechświata, byłam panią, tam był orszak królewski, tam byli, wiesz, w słudzy mojej. Odlot totalny, wiesz? Ale kimś byłam, zawsze chciałam być kimś, tu nagle kimś jestem, nie? Miałam swoje imię, miałam na imię Lopre. Później się tak gdzieś po prostu okazało, że to znaczy trendowata. <grym> miałam swoich, wiesz, podwładnych, podwładnie, to były te, co moje podwładnie, że wiesz, ja nie mogłam powiedzieć, a oni tak robili, co chcieli, nie? No, ale wiesz, przynajmniej wydawało mi się, że to są moje podwładnie, bo oni tak uważali. Oni mówili, że, są, że są moim morszakiem, a jestem królową, a ja w to wierzyłam, nie? A z Dorotą też byłam w takim kontakcie duchowym, tak samo przez, przez myśli tylko, nie? Nie musiałam mieć z nią na przykład kontakt telefoniczny czy jakiś, tylko po prostu poprzez te duchy wiedziałam, że ona na przykład w danym momencie wychodzi z domu, z jakim dzieckiem, gdzie idzie, nie, co robi. Nie, to było po prostu całkowicie w sferze duchowej. Nie? Ta rzeczywistość materialna to prawie ona nie istniała w moim życiu. Całkowicie obracałam się w sferze duchowej. Nie? Ona po prostu była tą osobą, która miała swój własny świat, swoją własną historyjkę, i w tej historii ona była moją podwładną. I ona w, tym, w tej całej historii była. Yy... O ile ja byłem świeckim człowiekiem, to ona miała tą taką władzę duchową nad, nad ludźmi, nie? A to wszystko się tak razem zazębiało, że, że ja jako ten zwierznik tego mogłam tam jej coś powiedzieć i ona musiała to posłuchać, nie? Więc jak ja po prostu jej powiedziałam, Basia, przychodź, to ona po prostu w dwie minuty już tu była. A ja byłem szarą eminencją. Tak. Szara eminencja, to tak naprawdę te, wtedy nawet nie wiedziała, co to znaczy szara eminencja. Jak już zostało mu wyjaśnione, jak to jest szara eminencja, to poczuła się bardzo dumna. No i czekała na to, co będzie miała robić, bo tak naprawdę to nie wiedziała. I to było coś, nie? I na początku to było, wiesz, słodkie wszystko. Bo czułam panią wszechświata, co ci wszyscy ludzie w ogóle nie wiedzą, kim ja jestem, nie? Zaczęło się powoli, powoli, po prostu y, wymagania. Czyli najpierw muszę tam przyjąć jakąś delegację skądś tam. Czyli muszę wstać w nocy. No to wstawałam w nocy i ich przejmowałam. Potem musiałam na przykład wstać w nocy i oni mówili, no to teraz powiedz, gdzie my jesteśmy, nie? Po której stronie ty stoisz, a po której stronie my jesteśmy, czy za twoimi plecami, czy z przodu, czy z tyłu, czy z boku, czy gdzieś tam, nie? I ja po prostu musiałam wiedzieć, gdzie oni są, bo jak nie wiedziałam, gdzie są, jak źle określiłam jakby tego, no to byłam karana, nie? psychicznym, takim znęcaniem się nade mną w środku, szyderstwa, jakieś takie dotykanie, że jestem głupia i nienormalna, że w ogóle co ja w ogóle jestem, wiesz, jestem szmatą, marionetką, jesteś nikim, już szło to, wiesz, już degradacja z królowej na coraz niżej, coraz niżej, nie, cały czas takie poniżanie, nie, ale wiesz, nie mogłam się już z tego wyrwać, to jest właśnie to, że próbowałam się jakoś tam wyrwać, próbowałam nie myśleć, próbowałam nie dopuszczać tych myśli, tych głosów, ale to nic mi nie dawało, to było coś takiego, że już nic nie mogłam zrobić. To już była ta faza takiego totalnego dręczenia i świadomości, że chodzi o to, żeby mnie zniszczyć. Byłam takim narzędziem, narzędziem wykonywałam to, co mi zlecono, wykonywałam to, co mi kazano, byłam zdolna do wszystkiego. To duchy, z którymi miałam kontakt, nie? Szłam, kazali, szłam do kościoła, robiłam pewne rytuały, wszystko co, co kazali. nie. Niczym tak nie marzyłam, jak o tym, żeby odebrać sobie życie, bo już byłam strzępkiem z człowieka. Chociaż kochałam moje dzieci, wiedziałam, że je kocham, wiedziałam, że kocham mojego męża, to jednak to cierpienie, którego doświadczałam w środku, to poczucie. Takiego udręczenia ponad miarę, na wszystkie sposoby, przez sny. Pojawiały się różne ochydne obrazy, najochydniejsze atakowały, wchodziły gdzieś w środku i nie można się było z tego wyzbyć wiesz. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, by od tego uciec. A to po prostu jeden za drugim, jeden za drugim, coraz gorszy, coraz gorszy, coraz bardziej ohydny, coraz bardziej perwersyjny, coraz bardziej taki, po prostu taki, że no nie da się tego opowiedzieć. To było przez całą dobę, przez całą dobę, na okrągłą, non stop, po prostu całymi dniami, całymi tygodniami, wiesz. Ja nie spałam, tylko po prostu doświadczałam tego wszystkiego. Ja po prostu jedyną moją myślą to było to, że ja muszę iść do zakładu psychiatrycznego, żeby mi lobotomię mózgu zrobili, rozumiesz? Mogę być rośliną, ale bym, żebym tylko tego nie czuła, żebym nie była temu poddawana, wiesz. Nie wiadomo kiedy. Z tego, jak było normalnie, zrobiło się nienormalnie. Jak nagle się obudziłem, że, że ona mi to mówi, że, że jej coś w głowie gada. I będąc ileś lat z kochaną osobą po prostu, z którą normalnie rozmawialiśmy, było wszystko dobrze. Przez 7 lat, bodajże, do tego, do tego momentu mieliśmy dobre relacje, rozumieliśmy się, jeździliśmy na wczasy, wychowaliśmy dzieci. I nagle, stąd, nie stąd, ni zowąd, zrywa mi się sufit na głowę, że po prostu to się kończy. Tutaj wiesz, położyłam się na tapczanie. Potem położyłam się na podłodze, bo muszę ci powiedzieć, że wiesz, fizycznie też byłam doświadczana, wiesz, rzucało mnie tutaj, podrzucało na wszystkie strony. Byłam cała taka zasiniaczona tutaj, wiesz, takie, bo to od środka wiesz, coś się tam po prostu we mnie działo i to się fizycznie przekładało na to, że miałam taki, taki jeden tutaj na, na brzuchu wielki siniak. Tak. Wiedziałam, że y, jak nie skończę ze sobą, to i tak już nie będę żyła, bo nie wiem, co mam zrobić. On w pewnym momencie dowiedziałam się, że chce sobie odebrać życie. I ja zrozumiałam, że to jest po prostu za sprawą tych duchów. Nawet próbowałam się z nimi kontaktować, żeby powiedzieli mi, co się z nią dzieje. W każdym razie usłyszałam tylko kłamstwo za kłamstwem, nie? I takie, żebym nie, nie wiedziała dokładnie, o co chodzi, nie? Wtedy byłem w takim po prostu jakimś szoku po prostu, że dopiero później się odsknaliłem, że na przykład trzy dni już nie jadłem. Zarośnięty, brudny, po prostu jakby mi się cały świat zawalił po prostu, nie? Przez jakby swoje znajomości yy, zadzwoniłam do, do, do kogoś, kto zajmował się odprawianiem egzorcyzmów, ale pamiętam tylko momenty, że ona wiedziała, że albo to działa, albo to nie działa. Wiedziała, że to nie jest to, że ona potrzebuje czegoś innego. I później przez znajomą przyszło dwóch yy, całkiem nieznajomych na, na, po prostu ludzi. Nie? W każdym razie ten cały psychoanalityk cały czas siedział. To moja koleżanka też siedziała. i Ja leżałam, oni przyszli. Oni zaczęli się modlić nade mną, nie? I zaczęli robić różne dla mnie bardzo już dziwne rzeczy. Modlić się przede wszystkim, zzywać Jezusa Chrystusa i ciągle to imię, i ciągle to imię. Po prostu we mnie to już wszystko się gotowało, bo ja słyszałem to imię, to już, już, no już nie wiem, to już jest w ogóle coś jakiegoś, już dom wariatów całkowity tutaj się dzieje. W imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź yy, demonie. I wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. I cały czas w imieniu Jezusa Chrystusa to imię się przejawiało non-stop. Przyznam szczerze, że ciężko to znosiłem, będąc jeszcze buddystą stał ołtarzyk tam po prostu w pokoju. Oni wzięli ten ołtarzyk, rzucili go na podłogę, gdzieś tam w kąt po prostu. W tym momencie mi się świat całkowicie zawalił. On był przerażony, wiesz, on w ogóle wiesz co, jak widział to co się dzieje, wiesz, kiedy tam się modlą nade mną, to doznał takiego przerażenia, że on schudł chyba z 10 kilo w kilka dni, wiesz. A ja po prostu wiedziałam w sercu swoim, miałam to przekonanie, że to jest jedyna droga, że ja po prostu albo muszę się opowiedzieć tak, albo tak, nie? parę godzin to trwało, po prostu w którymś momencie przedstawił się, nie? Już się nie ukrywał, nie, nie bunkrował i wtedy ja doznałam już oświecenia, co we mnie jest, po prostu, nie? Że to nie żadni kosmici, wie, że nie to, nie tamto, wiesz co, nie, nie dręczą mnie jakieś szaraki, tylko po prostu dręczy mnie, wiesz co, demon, nie? Demony. Normalnie, wiesz, już wiedziałam, że po prostu diabeł tego nie zniesie, nie? Po prostu, że chcę wyjść, nie? I po prostu taką miskę mi dali, wiesz, ja wszystko i po prostu stałam ubraniona, no tak to mogę powiedzieć, nie? dla mnie samej, to było po prostu, wiesz, co normalnie pff, straszne zdziwienie. Znaczy, ja po prostu pamiętam, co się w moim życiu stało, a u Doroty to już tak za bardzo... Pamiętam, że tam w mojej głowie to był jeszcze chaos bardzo długo, nie, ale w moim sercu ja wiedziałam, że coś się stało, coś się stało, że moje życie będzie inne, że już będzie inne, ja nie wiedziałam jakie, ale wiedziałam, że już będzie inne, nie? Takim pierwszym efektem tego to było to, że ja miałam swoją własną wolę, wiesz? Że ja miałam własną wolę, to po prostu było cudowne. No jakby potem poznałam, że po prostu jestem wolna i tylko po tym. Czyli po prostu mogłam robić to, co każdy człowiek normalnie robi i co jest dla niego bardzo normalne i nawet się nad tym nie zastanawia, czyli podejmować jakieś własne decyzje i je wykonywać, może to zrobić. Oprócz tych zmian, to żadnych innych zmian nie było. Nie było nagłego uzdrowienia, nie było uzdrowienia mojego umysłu. Mój umysł, moja dusza i moje ciało było tak powykręcane. W umyśle to miałam chyba galaretę, słuchaj, zamiast mózgu. W duszy miałam po prostu jedno wielkie zgwałcenie. To, to było tak jak wiesz co, jak pole bitwy, wiesz, jak dom po bombardowaniu. Tam nic nie było normalnego, nic nie było zdrowego, nic nie było całego. No i później po prostu, kiedy ona została uwolniona, ja dalej jakoś tak nie mogłem dojść do siebie, nie mogłem uwierzyć, że to będzie koniec. Po prostu to był dla mnie tak duży szok, że przez wiele dni jeszcze ja, ja byłem po prostu coś takiego, że nie mogłem uwierzyć, że to jest koniec horroru. Ale z miesiąca na miesiąc. Liczyłem. Myślałem, już trzy miesiące. Już nie wraca ten, ten czas, te, te dni. Już jest lepiej. Ona już normalnie zaczyna mówić. Pół roku, jeszcze normalniej. To tak ten okres takiego, takiego większego oczyszczenia trwał około do roku gdzieś. Jak rok minął, to po prostu już tak odczułem ulgę muszę Ci powiedzieć, że kiedy tak poczułam, że po prostu jakby wszystko tam zostało poustawiane, tak, że tak naprawdę uzyskałam swoje człowieczeństwo takim normalnym, że stałam się normalnym takim człowiekiem, jak każdy człowiek, taki, taki jak byłam wcześniej, przed tym, zanim to wszystko się stało, to trwało 7 lat, 8. No. I widząc też efekty na niej, że ona zdrowieje, to było do, dla mnie też świadectwem po prostu. To, co przeżyliśmy, to było duchowe spotkanie, z czymś, co jest realne, czymś, co jest po tamtej stronie i to było złe. To się podawało za coś dobrego, ale to było ewidentnie złe. Tym, czym się zajmowałam, to, co czytałam i z jakimi ludźmi się spotykałam i co po prostu wkładałam do swojego umysłu, to nigdzie nie, nie odebrałam jakiegoś ostrzeżenia, że to jest coś złego. Ja chciałam osiągnąć jakiś wyższy stopień świadomości, jakiś wyższy stopień duchowości to mnie pociągało bardzo, nie? I byłam bardzo zainteresowana y, przede wszystkim astrologią, astrologią księżycową. Owróżyłam przez karty Tarota. Nie? Myślałam, że po prostu w ten sposób pomagam, że ja człowiekowi pomagam, nie? Kiedy doświadczyłam takich y, przykrych rzeczy, nie? Przykrych i że zaczęłam się panicznie bać. Panicznie. Przyszedł taki na mnie strach, że po prostu wtedy zobaczyłam, że te istoty duchowe, które przychodzą, że to one są czymś złym. To jest śmierć po prostu, to jest śmierć. Tam, tam na tej drodze nie ma życia, nie. Do czego my byśmy doszli? Słuchaj, gdzie, ja, gdzie by był teraz mój mąż, gdzie bym była ja, gdzie by były nasze dzieci, gdyby po prostu Bóg się nad mną nie zmiłował, nad nami nie zmiłował i nie przyszedł do naszego życia? już obawiać się bo moim panem jest jest tak nadzieję swoją kładę w nim i moją ufność. jedna jest tylko droga dana od ojca boży syn wołaj wołaj dziś wzywaj jego imienia Kiedyś i dzisiaj on odpowiada. Więc z radością do nieba wznieś swój głos. Nie, nie musisz już obawiać się, bo Twoim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją połóżmy i swoją już obawiać się, bo twoim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją połóż w i swoją ufność. Nie, nie muszę już obawiać się, bo moim Panem jest Jezus. Tak, nadzieję swoją kładę w Nim i moją ufność. Nie, nie muszę już obawiać się, bo moim Panem jest Jezus. swoją władą w nim Zastanawiali się Państwo kiedyś, jak długo trwa wychowanie istoty ludzkiej i przygotowanie jej do samodzielnego życia? O uwagę prosi dr James Dobson z Focus on the Family. Wedle którego wiedzy chomiki na ten przykład gotowe są iść na swoje już po trzech tygodniach. Kocięta potrzebują na to dwóch miesięcy. Wreszcie szczenie lwa staje się samowystarczalne po dwóch latach. Tymczasem nam, usiłującym wyhodować syna lub córkę, która byłaby w stanie zarobić na siebie, radzić sobie z problemami i podejmować dojrzałe życiowe decyzje, potrzeba na to lat dwudziestu lub więcej. Może przydałaby nam się jakaś lekcja w zoo? Mówiąc poważnie, zbyt wielu dróg na skróty raczej tu nie znajdziemy, z tego prostego powodu, że takowych nie ma. Elizabeth Elliot, znakomita autorka ze Wschodniego Wybrzeża napisała nie było takiego przypadku, by dzieci zostały z powodzeniem wychowane bez poświęcenia i dyscypliny ze strony rodziców. Uświadommy to sobie. Wychowanie dzieci jest najbardziej długofalowym zadaniem, jakie w ciągu swojego życia podejmujemy. Trwającym dłużej niż budowa domu, zrobienie doktoratu, zrzucenie 15 kilogramów, czy jakiekolwiek inne ludzkie działanie. I podobnie jak w przypadku innych zadań długofalowych, najważniejsza tutaj jest wytrwałość. Nie poddawać się, ale dotrzeć do końca i zaznać radości z tym związanej. Dlaczego postanowiłem mówić o tym dzisiaj? Ponieważ wokół rozlega się wiele głosów wzywających rodziców, by dali sobie spokój, zwolnili się od tej odpowiedzialności, zaczęli myśleć o sobie. A takich zniechęcających momentów wiele jeszcze przed nimi. Jednakże jako ojciec dwojga dorosłych dzieci mogę Państwa zapewnić, że lata dzieciństwa przemijają nader szybko, zaś nagroda za należyte wypełnienie rodzicielskich obowiązków jest czymś, co zostaje nam na całe życie. Za uwagę dziękuję dr James Dobson z Focus on the Family. Program zrealizowano w studiu DR w Wiśle.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 Nie możesz zbliżyć się przez swoje dobre uczynki, zasługi i nie zbliżysz się do Pana Boga przez swoją religijność. Jedyna droga i jedynym sposobem jest Jezus Chrystus, Jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Tylko On zniszczył przeszkody, tylko On wyłamał bramy, tylko On rozerwał czarną, grubą kurtynę, zasłaniającą dojście do świętego Boga. Jest to dla nas dobra, jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. Jednak gdy czytamy, że mamy chodzić z Chrystusem w Jego jarzmie, coś nam się tu nie zgadza. Coś się sprzeciwia naszej woli, dowolności i niezależności. Jarzmo to coś ciężkiego, to coś, co przyciska i ogranicza. Właśnie, co to jest jarzmo? Gdy pamiętamy, czy znamy czasy, kiedy rolnicy używali do pracy konie, muły, a czasem krowy, tam można zobaczyć jarzmo. Na przykład dwie krowy w jarzmie. Była to rama. Było to jak podwójne homonto. Obydwa zwierzęta były ze sobą połączone. Tak połączone, że żadne z nich nie mogło uczynić nic tak, aby drugie zwierzę nie uczyniło to samo. Gdy jedno zwierzę czyniło kroki do przodu, drugie zwierzę szło również. Gdy jedno zwierzę stało, drugie też musiało stać. Gdy jedno zwierzę szło w lewo, drugie nie mogło iść w prawo. Jarzmo było tym, co powodowało, że zwierzęta czyniły zawsze razem. To samo i tak samo. Jarzmo powoduje, że można chodzić w parze. W jakim celu mamy wziąć jarzmo Jezusa na siebie? Jeśli już wiemy, co to jest jarzmo i wiemy, po co było używane jarzmo, teraz nie jest trudno odpowiedzieć, w jakim celu mamy wziąć jarzmo Chrystusa na siebie. Oczywiście po to, aby chodzić razem z Chrystusem, krok w krok. Tam, gdzie On, tam i my. Czy to jest proste? Czy to jest łatwe? Jezus mówi, jarzmo moje jest słodkie. Jezus mówi też, weźcie moje jarzmo na siebie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Teraz wchodzisz na teren próby. Czy wierzysz, że to, co mówi Jezus, jest prawdą? Jeśli wierzysz, jesteś otwarty na próbę. Jesteś gotów, aby to spróbować. Jeśli nie wierzysz Słowom Jezusa, to nieważne czy to co On mówi jest dobre, czy to co On mówi jest słodkie, nigdy tego nie spróbujesz. Bo nie wierzysz. Podstawą i fundamentem jest wiara. Chodzi o to, że gdy niesiemy ciężar sami, jest dużo trudniej, a czasem niemożliwe, aby go unieść. Gdy idziemy w jarzmie z Jezusem, On jest tym, który niesie ciężar z nami. Jarzmo Jezusa jest proponowane nie po to, aby było nam trudniej i gorzej, ale to jarzmo jest propozycją, aby było nam łatwiej. Abyśmy Ty i ja nie zrezygnowali, nie poddali się, ale odnieśli zwycięstwo, takie jak On, Jezus Chrystus, odniósł nad przeciwnościami i nad ciemnym światem. Czytaj codziennie Pismo Święte.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 Teraz słuchamy audycji Wiara i Wolność. Teraz jest nasz czas, abyśmy zaprosili wszystkich słuchających do pozostałej części audycji, do końcowej części audycji do rozmowy na temat. Temat, który zaczęliśmy niedawno, jest to temat uczynków i temat wiary. Czy wiara, czy uczynki liczą się przed Panem Bogiem? Czasem słyszymy od słuchaczy, że mówimy o łasce i że dobre uczynki. Nie są ważne, że tak mówimy, że się nie liczą przed Panem Bogiem, że tylko wiara, a nie dobre uczynki. Niektórzy ze słuchaczy właśnie tak słyszą, mają wrażenie, że tak słyszą, że tylko wiara się liczy, a dobre uczynki nie liczą się wcale. Dlatego przez następne kilka audycji chcemy, pragniemy mówić na temat wiary i uczynków. Czym są uczynki, czy się liczą, czy się nie liczą. Chcemy mówić bardziej obszernie bardziej szczegółowo. I... Skorzystamy z listu św. Jakuba, który jest jakby po stronie tych, którzy mówią, że uczynki się liczą jednak, a nie wiara. I korzystając z tego listu będziemy chcieli, będziemy zastanawiać się jak to naprawdę jest. Czy wiara i uczynki konkurują ze sobą, czy się uzupełniają może, czy walczą ze sobą czy może apostołowie walczą ze sobą, twierdząc jakby przeciwnie wobec wiary i uczynków. Dzisiaj ze mną są dwie osoby, jest Ania i Józef Lupa. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Państwu. Dlatego na początek przeczytajmy fragment właśnie z listu świętego Jakuba. Jest to fragment z rozdziału drugiego i wiersz czternasty. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić? Tak, dziękuję. Czy sama wiara zdoła go zbawić, jeśli będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał dobrych uczynków? Apostoł Jakub jakby mówi, Coś, co może niektórzy słuchacze powiedzą, tak, to jest właśnie to, co ja mówię, co ja ciągle powtarzam. To jest właśnie to, w co ja wierzę. Tutaj jakby ktoś powiedział, utrzymuje tutaj, ja wierzę, ktoś mówi, utrzymuje tutaj, cytuję apostoła Jakuba. Skoro ktoś utrzymuje, że wierzy, a nie spełnia uczynków. Czyli Jakub mówi, widzisz, on powinien wierzyć i spełniać uczynki, czyli jakby dodatkowo uczynki są potrzebne do tego, aby być zbawionym. Że widzisz, no jednak sama wiara nie wystarczy, no jeszcze są potrzebne uczynki. Ale teraz, a co mówi apostoł Paweł? Bo a, wcześniej już przytoczyłeś, jakby, to jest zgodne, ważne podkreślenia, jakby sobie apostoł a, Paweł i a Jakub, święty Jakub, zaprzeczali. Postoł Paweł w liście do Galacjan w drugim rozdziale, w szesnastym wersecie napisał Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. No właśnie, tu jest właśnie dobry przykład. Jest jakby niezgodność, bo, bo apostoł Paweł pisze, że właśnie wiara się liczy i tylko wiara się liczy. Tylko, on tutaj podkreśla, tylko przez wiarę. A Jakub pisze, czyż wiara może go zbawić, jeśli nie będzie miał dobrych uczynków, coś tu jest nie tak. Ktoś tutaj coś tutaj, jakby nie dopowiedział. Nie wiem jak a, różnie ludzie a, podchodzą do Pisma Świętego, różnie a, interpretują Pismo Święte. Ja powiem, jeżeli chodzi o mnie, nie mam co do Pisma Świętego żadnych wątpliwości, że jest to Słowo Boże, jak również wierzę w to, że Pismo Święte będąc Bożym Słowem mówi prawdę, a jeżeli Pismo mówi prawdę, nie ma w nim zaprzeczenia. To znaczy, według tego, co mówisz, nawet jeśli tu wygląda, bardzo wyraźnie wygląda, że jest sprzeczność, to ty twierdzisz dalej, że nie ma sprzeczności. Oczywiście, właśnie dokładnie to twierdzę. Dlatego też, żeby, można tak powiedzieć, rozwikłać ten problem, trzeba dojść do sedna, w jakim kontekście mówi apostoł Piotr, w jakim kontekście mówi apostoł Paweł i w jakim kontekście mówi święty Jakub. Właśnie bardzo ważny jest kontekst. Jest dotarcie do sedna, bo powierzchownie możemy teraz na pierwszy rzut oka widzimy, że apostoł Paweł mówi nie, uczynki nie są ważne. Tylko wiara. Natomiast święty Jakub mówi, ktoś mówi, że wierzy, a nie spełnia uczynków. Czy wiara może go zbawić? WPNA Oak Park Chicago. Pozorna sprzeczność. Jest to sprzeczność, ale tak jak powtarzam jeszcze raz, jest to pozorna sprzeczność. Dlatego jak zwykle musimy zawsze iść od fundamentu. Od początku. I kiedy naszą drogę właśnie od początku cały czas nasze kroki stawiamy na fundamencie Bożego Słowa dojdziemy do właściwego wyniku bo jeżeli zaczniemy do tego dodawać jakieś ludzkie teorie, ludzkie nauki ludzkie tradycje ludzki punkt spojrzenia może nam wyjść wynik niewłaściwy ale teraz tak po kolei na przykład Jezus w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale, dwudziesty pierwszy werset, mówi Albowiem z wnętrza ludzkiego, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Co tutaj Jezus mówi? Że wszystkie uczynki, które widać, one wypływają z tego, co jest wewnątrz w człowieku. I teraz Jezus mówi, że człowiek, ja i ty, jest to zapisane w liście do Rzymian, natomiast apostoł Paweł o tym mówi, że my wszyscy jesteśmy synami Adama i Ewy. W swojej naturze, czyli w naszej wnętrzności, w nasze serce, to, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, nasi rodzice po naszych rodzicach i tak w kolejności idąc do Adama i Ewy, my odziedziczyliśmy właśnie tą grzeszną naturę, ten grzech pierworodny, często tak mówimy. To nie chodzi o, o jeden jakiś grzech, tylko chodzi o nasz stan, naszego serca, naszego wnętrza. I teraz z powodu tego, jaki jest wewnętrzny nasz stan, będą nasze uczynki. Dlatego Jezus mówi, z tego, co jest wewnątrz was, będą owoce. Rozwiązaniem tego nie jest to, abyś w tym momencie na przykład wziął sobie Biblię, napisał sobie wszystkie przykazania, które są w Biblii. I powiesz sobie, no dobrze, ja wierzę, to tak jak Jakub mówi, ale teraz nie tylko, że wierzę, ja jeszcze będę robił uczynki i zaczynasz postępować dokładnie, jak mówi Pismo. Dobrze. Mówisz, że wierzysz w Jezusa, wychowałeś się w rodzinie, która zawsze co tydzień chodzisz do kościoła, zawsze byłeś i jesteś przekonany, że Jezus był 2000 lat temu, żył, że umarł, to wszystko wierzysz, okej? Okay? Zaczynasz wykonywać to wszystko? Ale teraz jest jeden problem. Sam z siebie nie jesteś w stanie siebie zmienić. Nigdzie w Piśmie Świętym nie zobaczysz, nie znajdziesz, że będąc złym sam siebie uczynisz dobrem. Co więcej, kiedy zaczniesz wypełniać przykazania, zobaczysz, Jestem 100% przekonany, bo tak mówi Pismo. Swoją bezsilność w wielu sytuacjach, swoją słabość w wypełnianiu tych przykazań. Co chwilę będziesz widział, że po prostu tu zawiodłeś, tam zgrzeszyłeś, tu zawiodłeś. Jesteś bezsilny. A dlaczego jesteś bezsilny? Dlatego, że wewnątrz w środku jesteś przeciwko temu, co nakazują ci przykazania. Wewnątrz w środku Jezus mówi, jesteś zły ale przekazania są dobre. Nagle jest, widzimy, po prostu to nie gra, to jedno z drugim, nie możemy tego poskładać. I teraz, jakie jest rozwiązanie? Kiedy zobaczymy, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, że jesteśmy wewnątrz źli i właśnie tacy, już właśnie tacy przekonani, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie się zmienić, sami z siebie nie jesteśmy w stanie wypełnić tych uczynków, kiedy w takim stanie, w pokorze, Przychodzimy do Jezusa Chrystusa, żywego Boga. Uznajemy swoją grzeszność, prosimy Go o to, żeby wziął nasze życie, żeby nam przebaczył to, że próbowaliśmy nawet, że robiliśmy źle. To wtedy On, przychodząc do naszego życia przez Ducha Świętego, On przemienia nasze wnętrze, przemienia nasze serce w środku. Daje nam nowe serce. O tym właśnie na przykład mówi apostoł, Paweł w liście do, w drugim liście do Koryntian. Jest to zapisane a w 15 rozdziale, 17 werset. Mówi apostoł Paweł tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Ale to dokonuje się przez wiarę i jest to łaska Boża, jest to Boży dar. Ale to będzie miało również wpływ na nasze uczynki. I dlatego tutaj święty Jakub mówi coś takiego. Ty utrzymujesz, że masz wiarę. I można tak powiedzieć, że jest wielu ludzi, którzy usłyszeli wieść o tym, że zbawienie, przebaczenie grzechów, że pojednanie z Bogiem nie jest dlatego, że my zasługujemy na to, że myśmy na to sobie zarobili przez nasze uczynki. Jest wielu ludzi, którzy usłyszało, że Bóg chce ciebie takim, jakim jesteś, żebyś przyszedł jako grzesznik, ale kiedy od Niego będziesz już odchodził, to już nie będziesz od Niego odchodził jako grzesznik, ale będziesz odchodził od Niego właśnie, jak tu apostoł Paweł mówi, jako nowe stworzenie, jako nowy człowiek. Niemniej jednak tutaj Święty Jakub mówi, że jest jednak wielu ludzi, którzy mówią, że wierzą, ale co? Nie widać tego w ich życiu. A w jaki sposób jest to widać w życiu? Przez uczynki. Jeżeli człowiek jest nowym stworzeniem, jest narodzony z Boga, będzie widać jego uczynki. Właśnie to, to jest w ten sposób, to jest w skrócie w ten sposób, bo można na ten temat godzinami mówić i... Dawać przykłady, ale teraz zrobimy przerwę. Tobie, Panie dziś oddaje serce my, dajmy mu nasze serce Niechaj bije na Twoją cześć. Duchu Święty tobie dziś oddaje się. Panie dziś oddaję serce me, serce me. Niechaj bije na Twoją na nad Twoją Święty, Tobie dziś oddaję się. Użyj mnie. Panie, pragnę służyć Ci, Panie pragnę służyć Ci, na mnie Twoją mocą. Chcę narzędziem Twoim być, Panie pragnę służyć Ci, Panie pragnę służyć Ci, napełni mnie Twoją mocą. Chcę narzędziem Twoim być. Panie pragnę służyć Ci. Panie pragnę służyć Ci, napełni mnie Chcę narzędziem Twoich myśl Panie, Panie, pragnę służyć Ci Panie, pragnę służyć we mnie pomocą myśl. Chcę narzędziem Twoim myśl Tobie, Panie Tobie, Panie, dziś się serce my Niechaj bije na Twą brzesz. na Twą brzesz. Duchu Święty Tobie dziś oddaje się, duszyj mnie, Tobie Panie dziś daje serce me, serce me, niechaj bije na święty w Tobie dziś oddaję się. Użyj mnie. Panie, pragnę służyć Ci. Panie, pragnę służyć Ci. Napełni mnie Twą mocą. Chcę narzędziem Twoim być. Panie, pragnę służyć Ci. Panie, pragnę służyć Ci. Pełni mnie Twoją mocą. Chcę narzędziem Twoim być. Panie w Wracamy do naszej rozmowy na temat wiary i uczynków. Bardzo ważny temat, szczególnie ważny dla słuchających, bo wiemy to z telefonów. Wiara i uczynki, wiara czy uczynki, uczynki czy wiara. Jak mówiłeś na ten temat przed chwilą, to przyszła na myśl taka sytuacja, taka rolnicza sytuacja, czy raczej ogrodnicza sytuacja. Znamy takie sytuacje z czytania, czy ktoś był w rodzinie ogrodnika, czy, czy słyszał, że rosną drzewa dzikie i one rodzą dzikie owoce. Do niczego się te owoce nie nadają. One mają owoce, ale nikt nie chce je jeść. Rosną, rosną, spadają. Nikt nie chce tych owoców. I na raz wiosna, któregoś roku jest wiosna i rolnik czy ogrodnik przychodzi i odcina niektóre gałęzie z tego drzewa i wszczepia gałęzie na przykład jabłoni. To było dzikie drzewo, dawało jakieś dzikie owoce, a teraz wszczepia gałąź jabłoni. I później na co czeka? może w ten sposób. Jaki będzie efekt tego, że on wszczepił gałąź jabłoni? Jak to połączyć właśnie w dzikie drzewo? Tak? Wiarę z dobrymi uczynkami, bo ty mówiłeś, że, że musi to wyjść z serca, że musi to wyjść ze środka. Chodzi mi o to, że, że gdzieś tam w którymś momencie były złe owoce, teraz są dobre owoce, a więc są te, można powiedzieć, jakby drzewo zaczyna dawać dobre uczynki, robić, czynić dobre uczynki, kiedy wcześniej czyniło złe uczynki. Dlatego, że natura drzewa była taka, że z natury swojej była... nie było zdolne do dawania dobrych owoców. Stara natura. Stara natura. Natomiast naturą jabłoni jest wydawanie dobrych owoców. Jabłoni. Także po prostu tu chodzi o naturę. Ta gałąź to jest to nowe serce, o którym Chrystus mówi, że gdy przychodzimy do Niego, to on daje nam nowe serce. I teraz choćbyśmy nie wiem co zrobili najlepsze nawozy, a nie wiem, no wszystko zrobili najlepsze, Wyna, ale wynajęli człowieka, który cały rok będzie idealnie. opiekował się tym, tak, tym, tym dzikim drzewem, to, to to drzewo nie wyda żadnego owocu. Będzie dobre uczynki czynił, napracuje się, dużo pieniędzy będzie wydany. I uczynki nadal będą, te owoce będą nadal złe. Ale co więcej, jeżeli teraz na tym złym drzewie, czy na tym e, dzikim, dzikim, który nie wydaje owoców, powiesimy same jabłka, czy to uczyni z tego drzewa szlachetne drzewo, czy nadal będzie dzikim? To będzie jak choinka. No właśnie i tak często właśnie Bóg patrząc na ludzi, widzi właśnie ludzi jako tych, którzy... Bez zmiany serca próbują czy, czynić dobre uczynki. Zamiast, żeby było drzewo, które rodzi dobre owoce, to robią z tego choinkę. Ubierają to drzewo dobrymi owocami, a samo drzewo jest dalej dzikie. Dlatego to jest właśnie takie ważne, taki przykład. Grzesznik na krzyżu. To jest taki typowy... Przykład biblijny. biblijny, pokazujący nam, czy człowiek jest zbawiony z łaski, czy przez uczynki. Ile ten człowiek uczynił dobrych rzeczy w swoim życiu? Ilu osobom pomógł? Czy chodził do kościoła? Był dobrym człowiekiem? A zrobił, gdzie on poszedł? Zrobił jedną dobrą rzecz na pewno. Uwierzył, ale poprosił. Jezusa, aby wspomniał on na Niego. Zwrócił się do Jezusa. Zrobił tak naprawdę w swoim życiu jeden dobry uczynek. Zwrócił się do Jezusa. To nawet nie był uczynek. To było pragnienie, to było natchnienie wypływające z Jego wnętrza, z Jego serca. Tak, ale musiał to uczynić. Ale to uczynił, tak. I teraz ktoś może tak słuchając zastanowi się, no dobrze, no ja chodzę do kościoła, ja się staram, ja wszystko daję z siebie. A tutaj taki łotr. On tylko mordował, a kradł, przeklinał. Wyrzutek społeczeństwa i nawet dobrze, że go ukrzyżowali, bo w końcu ci, którzy wokół niego byli, troszeczkę może odpoczną. Tyle cierpienia, tyle wszystkiego. I ten człowiek idzie do nieba. A teraz popatrzymy na tych ludzi wokół nas. I tacy dobrzy ludzie. A my co? My tutaj teraz twierdzimy, że co? Oni idą do piekła, tak? Ale dokładnie właśnie tak mówi Słowo Boże, że człowiek jest zbawiony z łaski przez wiarę. Ten, ten, ten łotr. Jezus okazał nad nim łaskę. Łaska to jest coś, na, na co on nie zasługiwał i on jest takim typowym przykładem, egzemplarzem tego, że on nie zasługiwał na żadną łaskę. Ale łaska jest łaską tylko wtedy, kiedy otrzymujesz coś, na co nie zasługujesz. Natomiast wielu ludzi myśli, że sobie zarobi i pracują, ciężko i pracują, ale wtedy już łaska nie jest łaską. To jest ważne, żeby to postawić w właściwym porządku, żeby to ustawić w właściwej kolejności, bo często w Piśmie Świętym są miejsca, które jakby się zaprzeczały, jakby były przeciwne sobie. Często jeśli je nie połączymy, to nam się nie zgadza, albo jeśli próbujemy je połączyć, a nie znamy całej treści, to nam nie zgadza. Więc ta kolejność jest ważna i co jest jeszcze ważne? To, że się uzupełniają. Właśnie co ciekawego Pan Bóg zrobił? Że Pan Bóg używając apostołów, jednego użył do jakiegoś celu i drugiego użył do innego celu. Nie po to, żeby żeby pokazać jak oni się ze sobą nie zgadzają, tylko właśnie, żeby nam pokazać całość. Żeby nam pokazać całość jego planu zbawienia. I będziemy kontynuować ten temat, bo jest to może trudny temat, trudny temat do zrozumienia dla tych, szczególnie którzy przez 20, 40, 60 lat wierzyli inaczej, czy też Widzieli to inaczej, a teraz potrzebują zobaczyć to tak, jak pokazuje Pismo Święte. Dlatego zapraszamy do naszych następnych spotkań. Chcemy jak najwięcej czasu poświęcić na ten temat, abyśmy wszyscy zrozumieli nie to, co kto inny myśli tylko to, jak to Pan Bóg zrobił, jak to Pan Bóg uczynił. Dlatego zapraszamy Was do kolejnych naszych spotkań i audycji, a dzisiaj dziękujemy Wam za udział z nami, za czas z nami. Dziękuję również Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy.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 w pobliżu ulicy Lorenz. Zapraszamy. Telefon 630 458 0940 lub 708 456 3887. Jeszcze raz powtarzam: telefon 630 458 0940 lub 708 456. 3-8-8-7